Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział szósty I stało się w drugi sabat, że szedł Jezus przez zboża i rwali uczniowie Jego kłosy, a rękami wycierając jedli. Ale niektórzy z faryzeuszów wrzekli do nich Przedrze czynicie to, czego się nie godzi czynić w sabat. A odpowiadając Jezus rzekł do nich a zaście nie czytali tego, co uczynił Dawid, gdy łaknął sam i ci, którzy z nim byli? Jako wszedł do domu Bożego, a wziął chleby pokładne i jadł, a dał i tym, którzy z nim byli, których się nie godziło jeść, tylko samym kapłanom? I rzekł im, Syn Człowieczy jest Ci Panem i Sabatu. I stało się także i w inszy sabat, że Jezus wszedł do burznicy i nauczał. I był tam człowiek, którego ręka prawa była uschła. I podstrzegali go nauczeni w piśmie i faryzeuszowie, jeźliby w sabat uzdrawiał, aby znaleźli, o co by nań skarżyli. Ale on wiedział myśli ich i rzekł człowiekowi, który miał rękę uschłą, wstań, a stań w pośrodku. A on wstawszy stanął, rzekł tedy do nich Jezus, spytam was o jedne rzecz. Godzili się w sabaty dobrze czynić, czyli źle czynić, człowieka zachować, czyli zatracić. A spojrzawszy w koło po wszystkich, rzekł onemu człowiekowi, wyciągnij rękę twoje. A on tak uczynił. I przywrócona jest do zdrowia ręka Jego jako i druga. Ale oni napełnieni będąc szaleństwem, rozmawiali między sobą, co by uczynić mieli Jezusowi. I stało się w oneż dni, odszedł na górę, aby się modlił i aby był tam przez noc na modlitwie Bożej. A gdy był dzień, zwołał uczniów swych i wybrał z nich dwanaście, które też nazwał apostołami. Szymona, którego też nazwał Piotrem, i Andrzeja, brata jego, Jakuba i Jana, Filipa i Bartłomieja, Mateusza i Tomasza, Jakuba, syna Alfeuszowego, i Szymona, którego zowią Zelotes, Judasza, brata Jakubowego, i Judasza Iszkaryjote, który potem był zdrajcą, a zstąpiwszy z nimi stanął na miejscu pola równego, i gromada uczniów jego, i wielkie mnóstwo ludu ze wszystkiej ludzkiej ziemi i z Jeruzalemu i z kraju pomorskiego leżącego przy Tyrze i Sydonie, którzy byli przyszli, aby go słuchali i byli uzdrowieni od chorób swoich. I ci, którzy byli trapieni od duchów nieczystych, byli uzdrowieni. A wszystek lud szukał, jakoby się go dotknąć, albowiem, moc. Wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich. A on podniósłszy oczy swoje na uczniów, mówił Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, bo wasze jest Królestwo Boże. Błogosławieni jesteście, którzy teraz łakniecie, bo będziecie nasyceni. Błogosławieni jesteście, którzy teraz płaczecie, bo się śmiać będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy was ludzie nienawidzieć będą i gdy was wyłączą i będą was sromocić i imię wasze wyrzucą jako złe dla Syna Człowieczego. Radujcie się dnia tego i weselcie się, albowiem oto zapłata wasza jest obfita w niebiesiech, boć tak właśnie prorokom czynili ojcowie ich. Ale biada wam bogaczom, bo już macie pociechę wasze. Biada wam, którzyście nasyceni, albowiem łaknąć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, bo się smucić i płakać będziecie. Biada wam, gdyby dobrze o was mówili wszyscy ludzie, bo tak czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. Ale wam powiadam, którzy słuchacie, miłujcie nieprzyjacioły wasze, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają. Temu, który by cię uderzył w policzek, nadstaw mu i drugiego, a temu, który by brał płaszcz i sukni nie zbraniaj. I każdemu, który by cię prosił, daj, a temu, co twoje bierze, nie upominaj się. I co byście chcieli, aby wam ludzie czynili? Tak i wy im czyńcie. Albowiem, jeśli miłujecie te, którzy was miłują, Jakąż łaskę macie. Albowiem i grzesznicy toż właśnie czynią. A jeśli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, Jakąż łaskę macie. Albowiem toż i grzesznicy czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się odebrać, Jakąż łaskę macie albowiem i grzesznicy grzesznikom pożyczają, aby za się tyle odebrali. Owszem, miłujcie nieprzyjacioły wasze i czyncie im dobrze i pożyczajcie nic się stąd nie spodziewając, a będzie wielka zapłata wasza i będziecie synami najwyższego, albowiem on dobrotliwy jest przeciw niewdzięcznym i złym. Przetoż bądźcie miłosierni, jako i ojciec wasz miłosierny jest. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczono. Dawajcie, a będzie wam dano. Miarę dobrą, natłoczoną i potrzęsioną i opływającą dadzą na łono wasze. Albowiem tąż miarą, którą mierzycie, będzie wam zaś odmierzono? I powiedział im podobieństwo I zali może ślepy ślepego prowadzić? A zaś nie obadwaj w dół wpadną? Nie jest ci uczeń nadmistrza swego, lecz doskonały będzie każdy będzie li jako mistrz jego. A czemuż widzisz źdźbło w oku brata Twego? A balki, która jest w oku Twojem, nie baczysz? Albo jakoż możesz rzec bratu Twemu bracie, dopuść, iż wyjmę bło, które jest w oku Twojem, a sam belki, która jest w oku Twojem nie widzisz? Obudniku, wyjmij pierwej balkę z oka Twego, a tedy przejrzysz, abyś wyjął bło, które jest w oku brata Twego. Nie jest bowiem drzewo dobre, które przynosi owoc zły, ani jest drzewo złe, które przynosi owoc dobry. Gdyż każde drzewo z owocu własnego poznane bywa, boć nie zbierają z ciernia figów, ani z głogu zbierają winnych gron. Człowiek dobry z dobrego skarbu serca swego wynosi rzeczy dobre. A zły człowiek ze złego skarbu serca swego wynosi rzeczy złe, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Przedże je mnie tedy zowiecie, panie, panie, a nie czynicie tego, co mówię. Każdy, który przychodzi do mnie, a słucha słów moich i czyni je, pokaże wam, komu jest podobny. Podobny jest człowiekowi dom budującemu, który kopał i wykopał głęboko, a założył grunt na opoce. A gdy przyszła powódź, otrąciła się rzeka o on dom, ale nie mogła go poruszyć, bo był założony na opoce. Ale który słucha, a nie czyni, podobny jest człowiekowi, który zbudował dom swój na ziemi bez gruntu, o który się otrąciła rzeka i zarazem upadł. A był upadek domu onego wielki.